Dzień dobry, nazywam się Aiden Krocow, oficer policji w Detroit. Gdy wstałem rano, wziąłem szybki prysznic, następnie zrobiłem śniadanie i porozmawiałem ze swoją żoną Emi. Żona naciskała mnie bardzo mocno na to, żebym zrezygnował z policji, aczkolwiek wie, że mam dzisiaj bardzo ważne spotkanie. Rzutki młody prokurator znowu odgrzebał sprawę Franklina Milesa. Owa sprawa ciągnie się za mną od paru tygodni. Na owym spotkaniu w komendzie e, będzie Feliz Jenner, detektyw, z którą kiedyś miałem kontakt, a której e, partner zginął zastrzelony z mojej e, broni. Dzwoniłem do niej parę razy, aczkolwiek zero odzewu z jej strony, zero kontaktu. Kolejną ważną osobą będzie pani psycholog Katlin DeHanner. Owa psycholog wystawia opinię na temat mojego zdrowia psychicznego. Wiąże się z tym to, czy zostanę dopuszczony do służby, czy nie. Duże naciski ze stronami, które chcę, żebym zrezygnował z pracy w policji. Ja gdzieś tam żyję policją, aczkolwiek rodzina jest dla mnie bardzo ważna, więc jakby następstwem tego wszystkiego może być to, że będę pracował za biurkiem, aczkolwiek na pewno powalczę o to, żeby w ogóle wrócić. A więc z niepokojem, aczkolwiek z wiarą w to, że zostanę odwieszony, jadę na komendę. 6, 10, 12. Wychodzicie z posterunku policji po odprawie z Pierce'em. I opowiedzcie, kto czym przyjechał, w jaki sposób, jak się zabieracie na miejsce zbrodni i czy na przykład, nie wiem, się paczkę papierosów przed komisariatem i tam rozmawiacie, czy, po, czy w drodze i tak dalej, i tak dalej. Jak wiecie, jest pochmurny listopadowy dzień, właśnie zaczęło już tak konkretniej mrzyć, przechodząc konkretniejszy deszcz, silny wiatr unosi ee, liście, które zdążyły opaść z drzew. I pochmurne niebo zaczyna się robić coraz bardziej ciemne, więc nie jest może to najmilszy moment na rozmowę przed posterunkiem policji w momencie kiedy zawiewa wam płaszcze i rozwiewa wam piękne fryzury, ale jest to najpewniej krótka chwila, żeby zamienić dwa słowa, ponieważ jak przyjedziecie na miejsce niebawem pojawi się również Franklin wysłany z zakładu Zamkniętego. No to ja proponuję, żebyśmy wsiedli do mojego samochodu. Mm -hmm. Mam takiego tutaj zaparkowanego swojego starego Lincolna. Mm -hmm. Więc może wsiędziemy i pogadamy. Nie będzie przynajmniej deszcz siąpił pił. A, a że wiem, gdzie, gdzie jechać, to od razu potem pojedziemy na miejsce. Mm -hmm. Okej. Okay. I tak, przyjechałem tak taksówką, także. Hmm. Tak samo. A no, jeszcze zanim pójdziemy e, do samochodu w a Idę do automatu, pewnie na posterunku, mamy automat z kolą z Pepsi, kupuję puszkę. A łykam dwa parę temole i spalam fajkę i wtedy jakby kieruję kroki do policji. Mhm. Dobra, w jakim, w jakim stanie jest samochód? Wchodzicie do środka, jak pachnie? Samochód jest w lekko opłakanym stanie, pachnie fajkami. Nasz z cechą każdego samochodu jest to, jak bardzo śmierdzi albo czym pachnie w środku. To jest absolutnie uniwersalny element, który musisz nam naświetlić. Tak, naświecić. standardowy. No to generalnie stara, podniszczona tapicerka. Samochód był przepiękny jakieś 15-20 lat temu. Obecnie jest to ledwo cojeżdżący jeżdżący, trzymający się zasadniczo na rdzy wrak, ale jako policjant, policjantka w takim, na takim etapie swojego życia na jakim jestem obecnie nic innego nie jest mi potrzebne i dowozi z miejsca na miejsce żebym mógł działać i robić to co robię. Więc generalnie otwieram wam drzwi z tyłu zgarniam trochę butelek po wódce przerzucam je gdzieś tam do, do bagażnika jakieś śmieci no i generalnie zapraszam do środka. Dobra więc odpalasz nie bez problemu swój już wysłużony samochód. I ruszacie w krótką podróż e, na 514. E, Czyli, e, tak, zanim chcieliśmy wyruszyć, planowałem, mhm. żebyśmy przegadali kilka spraw z racji okay. tego, że jakby no, powracamy do, do tematu wyciągnąłem swój m, notes, odświeżyłem sobie, a, wiedząc, że tutaj się spotkamy, znalazłem swój notes z tamtej sprawy i wypisałem. wypisałem nurtujące mnie kilka pytań, na które nie mogłam znaleźć wtedy odpowiedzi, może tutaj jakby w większym gronie. Liczę bardzo mocno na Caitlin która mam nadzieję, jakby będąc ekspertem w dziedzinie psychologii, będzie w stanie tutaj nam pomóc i, i rozgryźć trochę psychikę samego Millsa. No i właśnie jednym z takich podstawowych pytań, które gdzieś tam cały czas się przewijało, to dlaczego matka Williama była dla niego taka ważna? Mówimy o Millsie oczywiście. Pojechał po nią specjalnie po pracy, żeby potem wrócić do domu po Williama i dopiero wtedy na statek. Więc jakby, no, zadał sobie bardzo dużo trudu, żeby to zrobić. Więc albo to sugeruje, że jego plan w jakiś sposób nie powiódł się, że liczył, że wszyscy będą w domu i, i, i to była jakaś nagła zmiana. Coś, co spowodowało, że zaryzykował. Nie ukrywajmy, że od, od, od, odjechanie z miejsca zbrodni, potem powrót w to samo miejsce, żeby zabrać Williama. No tutaj generalnie Kostrofowi niewiele brakowało, żeby się udało ocalić Williama, więc jakby no to, to wszystko było praktycznie takie bardzo, bardzo ryzykowne i chaotyczne. Sam fakt tego, dlaczego z, też Mills zostawił Williama w domu, jadąc po matkę, dlaczego nie zabrał go od razu, czy to z czegoś wynikało, czy po prostu jego przeoczenie, czy właśnie tu chaotyczność się wkradła. Podobieństwo Pytanie. właśnie... Znaczy, jedna, jedna sugestia, tylko e, tak? nie macie strasznie dużo czasu na rozmowę jak coś. W sensie nie okay. pospieszam, tylko mówię o tym. Okej, okay, no to, to dwa ostatnie elementy w takim razie już jakby idąc, które jakby najbardziej mi utkwiły w pamięci i zastanawiało mnie. To dlaczego właśnie ukradł broń mimo iż nikomu, znaczy do nikogo praktycznie i nie użył, tak, jedynie strzelając do mojego partnera, więc jakby samo, samego morderstwa do dokonania samego morderstwa nie potrzebował broni, tak jakby bardzo mu zależało, żeby to, to, tą całą sprawę zrobić w ten swój sposób żeby nikt mu nie mógł przeszkodzić, tak? No i ostatnie pytanie, które, na które nie mogłam znaleźć odpowiedzi. Dlaczego zabrał matkę i Juliama na statek? Czy to miejsce miało jakieś specjalne znaczenie? Dlaczego to się nie stało w domu, a na tym konkretnie statku? I to chyba takie moje przemyślenie, na które nie potrafię znaleźć jakiejś konkretnej odpowiedzi. Okej, okay. Z rzeczy, które, których wiecie, to to, że nie było żadnego połączenia ze statkiem, poza tym, że Miles mógł tam pracować po prostu kiedyś i może po prostu znał to miejsce. Tam w jego dokumentach chyba było nadwypisane, że tak mi się pracował. Mhm. W ta tak, pracował. W Ale na statku, czy w tamtych rewirach? Wiesz co, no, biorąc pod uwagę, że imał się różnych rzeczy, to jest bardzo duża szansa, że nie, nie bez kozery właśnie tam pojechał ze swoimi ofiarami. Słuchajcie, ja jeszcze bym dodał do tego, co ponadto Felicia tutaj powiedziała. Parę innych rzeczy, na które wypada zwrócić uwagę. Pierwsza taka ważna rzecz to jest to, że Miles zerwał tapetę tak, w salonie, mało tego spalił wszystkie zabawki e, małego Williama i znęcał się nad e, małym psiakiem, tak, odciął mu tam nogi, gdyby weszły kolejna rzecz to jest to, że poprosił małego Williama o zadzwonienie e, do swojej koleżanki, którą udusił, tak a jej ciało zostawił e, w szafie szafa jest jakby bardzo ważnym elementem całej historii, z tego względu, że wcześniej wszyscy wiemy, że ten dom należał do rodziny Milesa i w tej samej szafie umarła siostra Milesa, tak? Została jakby uduszona, odwodniła się przez to, że matka Milesa i Marta trzymała przez jakiś czas tam obydwoje w tej szafie, tak? Też mi się wydaje, że sama postać małego Williama Bedforda jest ważna dla całej opowieści z tego względu, że można przyjąć, że e, Miles w małym Williamie widzi jakby siebie. tak, mhm. Przynajmniej ja to tak odebrałem. A w odpowiedzi na to, co Felicia przed chwilą wspomniała, że dlaczego e, matka Williama e, jest taka ważna w tym wszystkim, wydaje mi się, że matka Williama e, to była jakby matka samego Milesa, tak? Dlatego w tej całej historii on jej od razu nie zabił, tylko wykorzystał jakby to, że potrzebna mu była ona do jakiegoś innego celu, tak? No mi się wydaje, że jakby nie rozmawiając z Franklinem, to niewiele teraz uh, osiągniemy. Uh, Franklin Mills jest... No nie, według mnie ciężko chorym pacjentem i też wydaje się, że jego, um, jego stan katotoniczny jest dosyć poważny i wydaje się, że naprawdę stracił pamięć. Więc im szybciej do niego pojedziemy, im szybciej zaczniemy z nim rozmawiać, tym więcej się dowiemy. Ale też zwróćcie uwagę na to, że w trakcie popełniania jakby całego przestępstwa, czy bezpośrednio przed, on się przygotowywał do tego, tak? nie jest tak, że on postradał zmysły. Zwróćcie uwagę na to, że on zrobił zakupy, tak? Kupił taśmę klejącą, kupił linę, gwoździe, miał nóż, miał młotek, tak? Nie wiadomo kiedy... Ale też zastanawiam się, jak bardzo był przygotowany, bo na przykład to, co mnie ruszyło w tej historii, to ten telefon do koleżanki, że Skąd Franklin mógł mieć pewność, że ta koleżanka w ogóle przyjedzie i skąd wiedział, że William ma taką koleżankę, która po prostu po jednym telefonie przyjedzie do nich rowerem. I, i no, to, to, Może to, to mógł nie go tak po prostu i... zapytać, co też tak mogło być, że... No, no tak, nie wiem jak, na, na ile William Bedford e, był wychowany, żeby rozmawiać z obcymi, ale... wydało e, mi się to dość dziwne. Mógł go zmusić. Jakby to jest małe dziecko, to jest niebezpieczny dorosły. Że tak, ale się to, to wydaje się takie dość duży zbieg okoliczności, że on go zmusza, żeby zadzwonił do koleżanki ta koleżanka przyjeżdża i to się łączy z tym, że jego siostra zginęła w tej samej szafie. No. Ewidentnie próbował odtworzyć coś, co miało miejsce w jego przeszłości, więc jakby no dobra, słuchajcie, to myślę, że nie ma co, Franklin tu chyba nam będzie w stanie, jak go dociśniemy, najwięcej powiedzieć, więc wydaje mi się, że powinniśmy pojechać na miejsce. Tylko uważałbym z tym ciśnieniem, bo wydaje się, że rzeczywiście jego utrata pamięci jest prawdziwa, także podchodziłbym Przekonamy do tego delikatnie. Się. No może rekonstrukcja po prostu mu pamięć. Miejmy taką nadzieję. No dobra, słuchajcie, odpalam się do samochodu. Tak, nie brzmi. Pytanie. No? E może wypadałoby wziąć jakieś dowody z miejsca zbrodni? Mmm. E jest trochę za późno na to. Możemy. E ja od razu powiem, że e z moich poprzednich e spotkań z Franklinem Millsem postać matki i siostry są takimi uruchamiaczami i mam ze sobą zdjęcia. No. Jeżeli ktokolwiek z was miał dostęp możliwość wzięcia tego typu przedmiotów to spokojnie możecie je mieć ze sobą jeżeli jest to logiczne i wydaje wam się że tego typu rzeczy są potrzebne w tego typu sytuacji. To... Nie ma także. Nie macie tego. I koniec, no jeszcze mam no. Jeżeli uważacie, że jeszcze mam okay. takie luźne pytanie, bo z tego co Panu doczytałem, ja się znam z Felicją, tak? Reszty nie znam. Jakby nie znał ani Pani psycholog. Ewentualnie może gdzieś tam miałem chyba jedno czy dwa spotkania, ale pana prokuratora nie znam. To jest bardziej pytanie do Jacka, jeżeli chodzi o takie A... nasze koleracje między graczami. Nie, nie, wy jesteście tak, wy jesteście tak naprawdę na no pół obcy dla siebie, nawet nawet jeżeli się znacie, to tak naprawdę ta znajomość jest taka, że po prostu widzieliście siebie albo mieliście wspólnych, ewentualnie może znajomych i tak naprawdę nie jesteście grupą przyjaciół od kielicha czy coś w tym stylu, to byłem Boże. Znaczy u mnie w historii tam pisał, że, że Felicia jako kolik, nie kolik, znaczy mhm. kolega, to, koleżanka. Znaczy. No, no tak, tak, no w sensie tak jak mówię, że, że jak coś to znacie się ewentualnie z pracy, tak jeżeli macie tak napisane, nie? Ale tak, to... Tak. Nie. Jeżeli uważacie, że jest inaczej, proszę bardzo... Znaczy, ja mam nie jest taki Takie małe pytanie, czy ja już z panią psycholog rozmawiałem? Bo jakby jestem zawieszony w służbie i tam kwestia dopuszczenia mnie. Czyli pytanie jest takie, czy ja już odbywałem jakieś rozmowy z panią psychologą? E, no tak, oczywiście, bo to było, to było w sierpniu jest listopad, więc jesteś obecnie na zwolnieniu lekarskim. Okej. Okay. Chodzi, że najmniej znam pana prokuratora. Mhm. No wydaje mi się, że ja w ogóle jestem jakby nowym członkiem całego tego zdarzenia. Dobra, no to ja tyle tylko chciałem potwierdzić i wyjaśnić. E, tak, no Kacja jest osobą, która e, to tutaj e, w, w tym całym towarzystwie jest najbardziej obca dla was i e, no, czuje się pismo nosem i to widać, że po prostu jest to młody pistolet. Znaczy młody, względnie młody na ile prokurator może być młody, który po prostu odkopuje stare e, jakieś szpargały i stara się na tym wybić. Nie? nie jest to nic nadzwyczajnego, szczególnie że sprawa nie jest definitywnie zamknięta, więc tego typu rzeczy się dzieją. Jednakże no, jest to dla was e, e, no nie jest dla wszystkich to najbardziej przyjemna rzecz. Tak? No, kac jakby chce tutaj e, dopisać sobie po prostu do, e, do listy swoich spraw coś, co ewidentnie wymaga zakończenia. Natomiast część z was ma wątpliwość na ile powrót na miejsca zbrodni jest rzeczą, e, którą chcecie na pewno robić, no ale z obowiązku musicie, więc e, tak też robicie. Na razie nie wracamy na Miejsce Zbrodni, tylko jedziemy rozmawiać z Milsem, jeżeli to rozumie. Nie, jedziecie na Miejsce jedziemy Zbrodni. Jedziemy na Miejsce Zbrodni rozmawiać z Milsem. Znaczy na, no, ale na wizji będzie Mil w sensie. Tak, tak, tak. Jedziecie, on będzie, tak jak było powiedziane, macie e, raptem czas. E, to na Grubasie sz... powiedziałbym. Tak. E, o 3.30 on przyjeżdża m, na wizję. I o 6.30 musimy wrócić, i... więc macie ograniczony, macie 3 godziny łącznie na to, okay. żeby z nim przejść się po domu i, i pojechać na statek. Nie jest to dużo, ale nie jest to też no. tak, że spędzicie nie wiadomo jak dużo czasu w podróży. Chyba, że się skupisz. No tak, bo tam jest kwestia paru minut do statku. Eee, no dobra, więc... Czy my już jesteśmy w drodze? Eee, to wy tak. zdecydujcie. Okay, ale to znaczy, jak, z Jak tego, że spędziliście już chwilę w samochodzie, to e, przy zamkniętych drzwiach e, czujecie m, coraz bardziej intensywny zapach aldehydu octowego, e, który e, e, dochodzi najpewniej od e, Felicii. Jednakże przez uprzejmość nikt e, na to nie zwraca uwagi, e, a że jest ona waszym kierowcą, e, czujecie pewien niepokój. Jednakże... Yy... Jadę prosto. Tak. Ja w pewnym dyskomforcie, w pełnym dyskomforcie otwieram okno. <laughs> Okej. Okay. Yy, no dobra, więc yy, droga nie jest długa, więc jakby całość nie powinnam wam zająć yy, z, z raptem kilka minut, bo to jest wszystko w obrębie yy, jednej dzielnicy tak naprawdę. I Felicia, w momencie kiedy prowadzisz i czujesz te lekkie zawroty głowy, nagle rozmawiając ze swoimi pasażerami, nagle widzisz, że zapatrujesz się w małą dziewczynkę, która stoi na poboczu z żółtym parasolem na ramieniu i patrzy się na was w dziwny sposób jak przejeżdżacie. I e, kto siedzi z przodu? Nie wiem, kto komuś siedzi. Pan prokurator. Okej. Ja myślę, że puściłem kobiety przodem, także myślę, że pani psycholog, ale to w sumie. Niech będzie, proszę bardzo. Okej. Okay. I Caitlin, widzisz, że Felicia na pewien moment patrzy się przez okno i, i tak jakby traci azymut i zaczyna skręcać na jedną z latarni przy drodze. Chwytam kierownicę i poprawiam. E, tak, więc... no, Prostuję się, poprawiam, <coughs> przecieram oko i generalnie jadę dalej. Nic nie stało, nic nie stało. Tak. W tylnym... pani, pani Jenner, wszystko w porządku? Jak w najlepszym. najlepszym. E, więc w tylnym, w, w, patrzysz się przez chwilę w tylne e, lusterko i, i widzisz jak dziewczynka nadal tam jest e, i czujesz jak na chwilę tętno ci się podnosi i zimny pot e, alkoholowy e, zrasza ci w plecy, ale trzymasz się dzielnie i dojeżdżacie na miejsce wydarzeń Pojawiacie się na Warring Street Wyobraźcie sobie miejsce rodem jak z amerykańskich e, seriali o wesołej rodzinie, nie wiem, złote lata i tak dalej, czyli droga, aleja, e, tak jak widać na zdjęciach, samochody, betonowe podjazdy i, i po prostu z... normalne osiedle, które z roku na rok, e, w którymś domu nagle zostają zabite okna. Potem ktoś się wyprowadza, kolejny, drugi i nagle jeden z tych domów zostanie wyburzony I, i, i jak widzicie na tym zdjęciu właśnie po lewej stronie ten proces postępował tak, że miejsce jest obecnie totalną ruiną i większość z tych domów już jest opuszczona. To, co jest teraz, to jest ten krańcowy rozpad, który się toczył w Detroit, bo scenariusz toczy się jakieś 10 lat temu. E, i, I tak jak mówiłem. Czyli my jesteśmy na końcu tego rozpadu? E, może jeden krok przed, albo może na mhm. końcu. Także wiesz. E, Połowa domów jest wyburzona albo w stanie ruiny. Jedna y, czwarta jest zabita dechami. W jednej czwartej jeszcze ktoś mieszka. Więc jest to naprawdę... Y, no jest to strasznie przykry widok. I tak jak cała historia Detroit. No, jest to na pewno y, bardzo niepokojące tło dla wydarzeń y, historii Franklina Millsa. Podjeżdżacie... I dosłownie minutę po, zajeżdża e, wóz stacji telewizyjnej Detroit News, e, i wychodzi z niego e, reporterka, tam zakładając szpilki, szykując się i tak dalej. Kamerzysta wyskakuje z olbrzymią kamerą na ramieniu. E, wy rozumiem, wychodzicie z samochodu, tak? Czy ja wolno. To robię tak, żeby mniej więcej wszyscy e, wyszli. ale mhm. No i żeby Felicia jakby została, tak? To jest jej samochód. No jakby się z opieszałością godną królów staram wygramolić. Ja wychodzę jak najszybciej się da. Mhm. Tak, wychodzę dziarsko i, i mhm. staję doprostowany. E, Okej. Okay, więc sam, sam dom jest w stanie... Jakim wam opisałem, na drzwiach jeszcze widać taśmę policyjną, która gdzieś tam powiewa widać ktoś w międzyczasie musiał być już w środku i się zajmować domem. Prokuratorze Kac, źródła mówią, że planuje pan wizytę na tym miejscu zabójstwa rodziny Bedfordów z podejrzanym Franklinem Milsem. Czy to jest prawda? E, oczywiście to prawda. Jakie Międzyna nowe informacje ulec. ma pan nadzieję znaleźć? Mamy nadzieję znaleźć ciało albo żywego Williama Bethalda. Ale czy, czy, jest, Znalec, czy jest taka nadzieja? Zawsze jest nadzieja. Myślę, że nadzieja umiera ostatnio, jak mówią, i jesteśmy to winni sobie i mieszkańcom Detroit. Panie Kacu, ostatnie pytanie. Jest pan dobrze wykształconym prawnikiem z Waszyngtonu. Dlaczego zdecydował się pan służyć prawu w Detroit? Ja chcę dla ludzi jak najlepiej. Tak, jakie mam powołanie, dlatego e, też skończyłem szkołę prawniczą i po prostu chcę zakończyć tę sprawę e, Detroit. Mm -hmm. w ogóle, do końca. Prawie nie kończysz i widać, że e, kobieta z, e, jak z karabinu zaczyna strzelać pytaniami do kolejnej osoby. E, e, detektywie Jenner, to pani pierwotnie zatrzymała Franklina Millsa. Ma pani jakiś komentarz w tej sprawie? Żadnego. Spadaj. Dziennikarska pijawko. Jakie to uczucie? Wkrótce stawi czoła człowiekowi, który zastrzelił twojego partnera. Nie chcesz się o tym przekonać. I odchodzę. Pani Dehamr, czy ma pani nadzieję, że wizyta na miejscu zbrodni da dodatkowy wgląd w umysł Franklina Milsa i rzuci światło? Dlaczego? popełni te straszne zbrodnie. Nie mam nic do powiedzenia. I odchodzę. Panie Kostrow, został pan ranny na służbę. Jakie to uczucie wrócić w to miejsce? Bez komentarza, ze wszystkimi pytaniami. Proszę kontaktować się z rzecznikiem komendy w Detroit. Drugi komisariat. Hmm. Ale, ale detektyw, który zginął, Clark Glover, czy to prawda, że został zastrzelony z pańskiego pistoletu służbowego? Jak się pan z tym czuje? Dlaczego pan tutaj jest? Bez komentarza. Hmm, Okej. Okay. Po chwili widzicie w momencie, kiedy ten baraż pytań e, pada z ust e, Amy, e, zajeżdża e, wóz e, opancerzony z zakładu strzeżonego w Detroit, w którym, w, z którego wysiada e, z taki potężny gość w kurce strażnika e, i otwiera drzwi do e, tego wozu z tyłu. I waszym oczom staje osoba, która popełniła te morderstwa, osoby, które brały udział w tym całym zamieszaniu. Wam wstaje na chwilę serce i widzicie człowieka, który wykonał tę całą makabrę. Przed waszymi oczami stoi człowiek w pomarańczowym stroju w pikowanej kurce, który ma spięte przed sobą ręce, takim Wiecie, takimi kajdankami, które nie mają łańcucha, tylko taki stały pręt, który nie pozwala mu manewrować. Natomiast jego nogi też są spięte z jakimś łańcuchem już z kolei, żeby mógł normalnie chodzić. Więc no, ponad miarę jest zabezpieczony, że tak to ujmę. Natomiast jest to dosyć dziwne, że przy tak niebezpiecznym człowieku jest tylko jeden strażnik. Zaraz po tym jak Franklin wychodzi z radiowozu, Amy podbiega do niego razem z kamerzystą i pyta się Franklin, czy to jest prawda, że nic nie pamiętasz? Widzisz, ja od tam... razu włączam z tej kamerę, którą mam przygotowaną na rejestrowanie rekonstrukcji. Okej. Okay. Widzicie, że Franklin jest około 45-letnim mężczyzną, który no w waszych oczach jest potworem, jednakże postać, która wysiadła z tego samochodu wydaje się być po prostu gościem w średnim wieku, który wygląda na zastraszonego, zniszczonego życiem człowieka, który jest zupełnie taki zachukany i światło reflektora tylko go jakby wybija z równowagi i widać, że stara się zakryć twarz i Unika odpowiedzi, na co Amy dalej e, atakuje go pytaniami. Dlaczego wróciłeś do domu rodzicielskiego? wykonać tych morderstw? Dlaczego? E, natomiast e, sam strażnik zaczyna odpychać i widać, mówi kilka niecenzuralnych słów w kierunku e, dziennikarki, na co e, za chwilę otwierają się drzwi od e, wozu e, telewizyjnego i ktoś krzyczy, że Ej! Jest akcja na Central Hill! Jakiś pożar! No i zaczynają pakować sprzęt, widać, zadali już odpowiednie pytania, mają trochę materiału, zawijają się i dosłownie w ciągu minuty ich już nie ma. Akcja tak szybka, że aż sami jesteście zdziwieni i wręcz jesteście zaskoczeni, że to wszystko się wydarzyło. Sytuacja w tej chwili jest dosyć... E, e, no taka trochę tragikomiczna. Przyjeżdża wóz telewizyjny z Pani wyskakuje, zadaje pytania, po czym znika. Wy jesteście trochę wybici z rytmu tym całym zajściem, natomiast stoicie przy samochodzie, a po kilka metrów od was stoi strażnik z Franklinem. I wita się z wami Preston Miles z zakład karny w Detroit. Pan kac jak nie Tak, tak, to ja. No, przywiozłem to ścierwę dla was. Mam nadzieję, że to wam wystarczy. Nie, niestety mamy trochę cięcia budżetowe w zakładzie i tylko ja jestem, ale ten tutaj klepie go po ramieniu. Nie wydaje się, że będzie sprawiał nam za dużo problemów. Raczej cichy z niego gagatek. Gość ma. Wszystko się okaże podczas rekonstrukcji. Gość ma włożoną jakąś słuchawkę do do ucha. Widać, że jest to jakiś system komunikacyjny dla strażników, ponieważ nie wygląda to jakiś typowy zestaw do słuchania muzyki. I dosłownie po chwili potem, jak go przedstawia i, i e, stoi z Milesem, e, wyciąga coś od razu, jakiś telefon z ręki, coś tam sprawdza, e, czyta jakieś wiadomości sportowe, e, ostentacyjnie żuje gumę i jest zupełnie duchem. E, przy was, Więc, e, natomiast Miles wydaje się być zupełnie taki roz, rozbity tym, co się dzieje. Rozgląda się, widać, że ma jakieś dreszcze e, i no ewidentnie bardzo zniszczony życiem, też najpewniej e, samym pobytem w zakładzie zamkniętym e, i ślina po prostu wypada mu z ust i e, zaczyna mówić w bardzo taki chaotyczny, e, bezkładny trochę sposób, jaki miałbym motyw, kogoś tutaj zabijać. To wszystko jakieś pieprzone bzdury. Państwo próbuje mi wrobić. Eksperymentują na nas, mówię wam, o bezbronnych ludziach. Dają nam prochy i biorą mózgi. Obwiniają nas za zbrodnie. Zrobiłem test poligraficzny, udowodniłem, że nie kłamałem. Nigdy nie widziałem tego miejsca, nigdy nikogo nie zabiłem. Widać, że jest bardzo zdenerwowany, po czym Preston klepie go. Tak, tak Franklin, nikogo nie zabiłeś, tak, tak, słyszeliśmy to już. No i stoicie przed domem, gdzie taśma policyjna powiewa, na zerwana na, na drzwiach, natomiast wiecie, też, że cała, całe zajście zaczęło się od ganku i normalnie na wizji dokonuje się przejścia w kolejności, w jakim była wykonana zbrodnia, więc najpewniej możecie wejść oczywiście frontem, ale tylko tak mówię. No to wchodzimy, wchodzimy od tyłu, tak jak to miało miejsce chyba, od tego a... tylniego ganku. Tak, bym proponował, żeby wszystkie kroki przejść tak. od pierwszego do ostatniego. Jak coś, to macie oczywiście e, ten dokument, który wam dałem, który jest e, mamy tym raportem, więc jeżeli chcecie się nim e, podpierać, to, e, to proszę bardzo. E, I nie wiem, czy macie... E, rozumiem, że idziecie od tyłu tam i... Tak. W... Rozumiem, że detektyw e, Felicia nagrywa wszystko, tak? W sensie? To ja jako prokurator mam kamerę to, to i, prokurator nagrywam i nagrywam kamerą. całą, całą obrębę. Ja będę próbował zagadać Felicję, tak z tyłu gdzieś. Felicja, wspomniełem do Ciebie z mhm. trzy razy. Mam się z komendy. Skończy. Wiesz, Twój partner, też go zna No wie. Wiesz co o tym myślę. Wiesz, że to nie jest łatwe, ani dla mnie, ani dla Ciebie. Moja żona Emi odchodzi o smysłu, chcę, żebym rzucił tu roboty w cholernię. Wiesz, że Ty nie musiałeś trzymać swojego konającego partnera na rękach i patrzeć jak umiera, więc... Co Ty gówno wiesz? Co ja wiem? Ten kutas rozpróbował tą dziewczynę na moich oczach, rozumiesz? Na moich oczach. Więc nie mów mi o tym, co ja wiem. Zapadła niezręczna cisza. Ignoruję halo? ci, i odchodzę. I co? Nie mam ochoty dalej dyskutować. Chwila, bo to było ja, w razie, że... <laughs> Powiedziałeś i? A ten kutas rozpruł tu dziewczynę na moich oczach. Halo? Patrzę jeszcze na chwilę. Halo, halo? Przez chwilę na Felicję i odchodzę. Kierujecie się naokoło domu i widzicie też jak z zapłotu yy, wygląda głowa jakiegoś starszego e, pana, e, który patrzy się krzywym wzrokiem i, i krzyczy Będzie się smażył piekle, Franklin! A czy ja kojarzę tego gościa? E, zakładacie, że jest to najpewniej e, sąsiad Bedfordów, e, jakiś Jerome Allen, e, który z, Powinien zgłosił... Powinienem go kojarzyć, jeżeli prowadziłeś a, sprawę. A, to ten sąsiad, okay. Tak, tak. Więc e, on tam... Mils przychodzi i, i zupełnie stara się go zignorować. E, natomiast w momencie, jak podchodzicie m, do tylnego ganku. To Katelyn słyszysz e, sygnał e, SMS-a, e, który do ciebie przychodzi. Doprawdy. Mhm. I co tam w tym SMSie jest. W SMSie e, jest e, napisane z e, numeru e, którego nie masz w książce Ktoś pisze do ciebie Czuję się strasznie, znowu się pociąłem Kiedy masz czas, żeby porozmawiać? Potrzebuję ciebie I podpisane Josie Josie? Mm -hmm. Kojarzysz ją jako jedną ze swoich pacjentek A... Zaistę. Ale to jest dziwne bardzo Idziecie w takim razie od strony ganku. Powiecie jak e, po kolei wchodzicie i e, kto jest pierwszy i tak dalej. Czy puszczacie pierwszego Franklina? No Ja myślę, że wyprzedzam grupę i ustawiam się gdzieś tam przy ganku, żeby mieć dobre pole do nagrywania całego zdarzenia. Mhm. Mm. No ja dobra. obserwuję ja... tak trochę z boku, nie pcham się do przodu. Dobra, to zakładam, że pierwszy będzie szedł Franklin i nagrywasz go na swojej małej kamerze eee, i widzisz jak on krzyczy wprost do kamery. Ślina po prostu mu kapie z Wygląda jak szalony pies dosłownie. Nie myślę, że ujdzie wam to na sucho. Kiedy to wszystko wyjdzie na jaw, dostaniecie to, na co zasłużyliście. Dranie. Pozwę każdego z was! Więc widać, że no Franklin pomimo, że to, że wyglądał na biednego pana w średnim wieku w momencie, kiedy zaczyna mówić różnego typu rzeczy wychodzą z jego ust i wydaje się być lekko poddenerwowany w tej chwili. No ja uśmiecham się tylko lekko z takim może cieniem pogardy i obrzydzenia, ale nic nie mówię. Mm -hmm. Okej. Okay. No dobra, więc wchodzicie po ganku, drzwi są lekko uchylone, widzicie, że właściwie cały tył domu i front w jednym miejscu też jest otagowany, posprejowany, szyby już część z nich jest wybita i widzicie pewną dziwną zmianę w Franklinie. Kto idzie za nim? Ja. ja idę z tyłu. Cały czas skonfundowana sms-em. E, ale, ale tuż za nim? Czy, bo rozumiem, ja, że Kac... Ja, y... ja na samym się... końcu. Ja Okej, okay, dobra. I widzicie, że y, Kac tak jakby... Coś dziwnego się zdarzyło i w momencie, kiedy y, Joshua wchodzisz przed nim i przekraczasz próg y, drzwi do domu, Franklin spuszcza głowę i mówi jest zupełnie innym głosem niż to, co przed chwilą słyszeliście. Spuszcza głowę, i tak, jakby mam do siebie: Musisz zdjąć buty, zanim wejdziesz. Mama nigdy nie pozwoliłaby ci chodzić w domu w butach. Więc e, jest coś, coś dziwnego się tutaj zaczęło dziać, i e, w momencie, kiedy już weszliście wszyscy do środka a Franklin rozgląda się i mówi do was musimy być cicho, żeby mama się nie obudziła. Ona pracowała na nocnej zmianie znowu. Musimy być cicho, bo będzie zła. Czy my to wszystko słyszymy? Czy tak. To słyszę tylko tak, tak. tak, tak. I teraz wraca się do was. Samo pomieszczenie, do którego weszliście, to jest pokój dzienny razem z jadalnią, z kuchnią i ewidentnie wybite okna i uchylone drzwi sprawiły, że cała wilgość, trochę liści wpadły do środka i wszystko zaczyna e, no, po prostu niszczyć już. E, wszystkie meble zostały przesunięte pod ścianę. E, tapeta e, zaczyna lekko odchodzić od ściany i, i spodnie widać taki jakiś klasyczny w, w, wzór w kwiaty sam od ściany do ściany sama wykładzina jest nadpalona i czuć zapach takiej taki wilgotnej zgnilizny, która już widać po prostu od, od liści, które zaczęły się zbierać tutaj się unosi. Zadaję, zadaję Franklinowi pytanie, nie używając jego imienia, jak ma na imię Twoja matka? co znaczy, czemu się pytasz o moją mamę? Dlaczego pytasz o moją mamę? Czy, czy co się jej stało? jak ma na imię. Nie, wszystko jest w porządku. Chcę tylko wiedzieć, jak ma na imię. Ma Marta. Marta. Dobrze. No dobra, i wszystko właściwie jest tak jak w opisie, czyli po środku pomieszczenia jest też miejsce, w którym ewidentnie musiało się palić zabawki, które Franklin rzekomo spalił i też sufit jest cały osmalony. Tak jak powiedziałem, tapeta odchodzi od ścian, no wilgość, ogólnie zniszczenie daje sobie znać. Na stole, znaczy na, na blacie w kuchni widać jakąś puszkę po sprayu, która ewidentnie była użyta do sprayowania mieszkania. Jak coś w mieszkaniu nie ma światła, więc każdy z was musi w tej chwili posługiwać się latarką. W momencie jak wchodzicie już do mieszkania na dworze rozpętała się wichura i deszcz coraz mocniej uderza o pozostałe okna, które jeszcze są i słyszycie jakieś trzaskanie gdzieś na górze. Eee, więc no jest dosyć to takie niepokojące i każdy, kto tutaj z was wcześniej wybrał udział, szczególnie ty, Aydan, eee, to czujesz ciśnienie, które buduje się w tobie, będąc tak blisko Franklina. Na podłodze też e, w części kuchennej e, widać e, na wykładzinie brunatną plamę. No dobrze, to myślę, że możemy chyba zacząć rekonstrukcję i może pan Milis pokaże nam, w jaki sposób wszedł do domu i e, jak zaczęły się te, e, te wydarzenia sprzed kilku miesięcy. Nie wiem, czy ten ochroniarz będzie go tam jakoś instruował, czy... czy... Jak to no, nie, no przeważnie to jest tak, że no, on sam nie będzie e, w, wiesz, opowiadał całej historii najpewniej będziecie musieli z niego to wyciągnąć, bo nie wygląda jakby był e, no, jakby chciał współpracować z wami, szczególnie, że ewidentnie e, no, wypiera się tego, co, że cokolwiek zrobił i, i ciężko jest e, tutaj no to ja biorę e, na stronę i, na chwilę i i, i sugeruje, że może powinniśmy pójść, że tak powiem, zgodnie z jego opowieścią i traktować go jako małego Milesa. I co? I traktować go jako małego Milesa, czyli w sensie, wiesz, żeby rozegrać tą sytuację, że odtworzyć może jakiś, jakąś historię z jego dzieciństwa, bo ewidentnie no, tutaj wraca wspomnieniami i gdzieś ta jego psychika zaczyna, wiesz, ro rozdwajać się, że tak to nazwa. Nie wiem, co ten temat sądzisz oczywiście, okay. ale... tutaj. Ty... Co, co wy tam przycie? To robota policji, ten gliniarz Kostrow. To jego wina. Ale ra, on to zrobił wszystko i teraz nie wyrabiają. Psy chronią swoich. Śmierć psom! No ewidentnie. Fr Franklin wow. zupełnie jakby odjeżdża już w tej chwili. Ale w momencie, kiedy jakby kończy ale... swój wybuch, zaczyna się yeah. rozglądać po pokoju i zupełnie jakby twarz mu się uspokaja. Patrzy się po ścianie i, i mówi ktoś zmienił rzeczy i położył nową tapetę. Mama nigdy by się na to nie zgodziła. A co było na starej tapecie mały? Nic, nic dziwnego, że mama ich ukarała. Są tacy niechlujni. O! Kogo mama ukarała? na tych co położyli tą tapetę. Kto by położył tak tapetę? Przecież ona jest krzywo. Okej. Okay. A jak twoja mama ukarała tych co położyli tapetę? Sprawiła, że cierpią. Cały czas cierpią? Nie wiem, ale... Kiedy byłem złym chłopcem mama paliła mnie swoimi papierosami, bo czasami gorzej. Moja siostra kiedyś bardzo rozłościła mamę, więc została ukarana. Tak A wiesz dokładnie kto został ukarany za położenie tej tapety? Tak bardzo się bałem. Mogłem słyszeć kroki mamy. Przyszła i patrzyła jak Wykrwawia się na śmierci i skosztowała jego krwi. Powiedziała, że nie może umrzeć zbyt szybko. Powiedziała mi to. Ona nie chce, żeby ona, oni zbyt szybko umarli. Nie wiem dlaczego. A wiesz, kto dokładnie to jest? Kto? Moja mama? Nie, kto dokładnie położył tapetę. Wiesz, kto to jest? Ci ludzie, którzy tutaj się wprowadzili, nie? ale ja ich nie zabiłem! Kurwa! Czy was pogrzało? Czemu miałbym ich zabić? Co ja im zrobiłem? Przecież ja nawet... Przecież nie było mnie tutaj tak, tak dawno! Nie myślcie, że mnie w to wyrobicie. Ja się nie dam. Zna prawników! Ja podchodzę do prokuratora Kaca i mówię, że wielokrotnie mimo, że jego matka nie żyje od 30 lat, to Franklin Mills w trakcie tej kilkumiesięcznej obserwacji wielokrotnie był nieprzyłapywany, nie ale jakby obserwowany, że rozmawia z matką. I to co tu usłyszeliśmy też sugeruje, że on jest w, jakimś, w swojej głowie, jest w jakimś kontakcie ze swoją matką. Hmm. Czy to znaczy, że powinniśmy iść tutaj za ciosem i rozmawiać z nim, jakby rozmawiała z nim matka? Czy co Pani tutaj proponuje, Pani? Skor? No uważam, że to jest najlepszy, najlepszy to. Na razie wygląda też na to, że e... utrzymuje, że on jest ciężko chory i na razie na to wygląda, że on albo już przed swoją przed jakby tymi, tymi działaniami e, był tym małym Franklinem i to może też tłumaczyć dlaczego mały William się zgodził, żeby zadzwonić do, e, do swojej koleżanki e, w sensie, albo że dopiero dogadać się z innym dzieckiem tak dokładnie albo e, dopiero poczynie e, no, jakby w swojej głowie e, usprawiedliwił te czyny e, tym, że matka mu kazała. Więc Zrozum rozmawiajmy z nim dalej, tak jakby jak, jak, jak, jak matka z e, Franklinem. Ajdan, e, tobie też przychodzi po chwili SMS. Ukradkiem zercą. Słyszysz takie charakterystyczne pikanie? I widzisz, że jest to jedno z dziesiątek zdjęć, które twoja żona wysyła ci w momencie, kiedy jesteś w pracy, żeby mieć z tobą kontakt. I jest to zdjęcie, jest to zdjęcie trochę niepokojące, ponieważ widzisz na nim swojego syna który, jakby, tak jakby Twoja żona zrobiła zdjęcie sobie z synem i, i go przytula, ale zdjęcie jest trochę rozmazane i wygląda tak, jakby ktoś tuż na skraju kadru stał i tak jakby na, na szyi Twojego syna ktoś trzymał rękę, ale nie jest to ręka Twojej żony i jest to takie Wiesz, wyobraź sobie takie zdjęcie, wiesz, taki typowy selfie, żona z synem ci wysyła, a tutaj jest taki. Zdjęcie jest rozmazane, nie jesteś, nie masz pewności, ale czuję, że coś jest nie tak. I, I sam też podpis pod zdjęciem jest taki dosyć niepokojący. Normalnie bardzo wymiana zdań pomiędzy Wami jest taka bardzo swobodna i wesoła. Natomiast to co jest podpisane pod tym zdjęciem i dołączone do wiadomości brzmi bardzo tak, e, tak surowo. E, Wiadomość że brzmi Wróć do domu szybko. Chłopiec znowu był zły. Dobra, jak tylko to przeczytałem wychodzę na gamek. Mhm. Czym wyciągam komórkę i dzwonię do mhm. Emi. Okej. Okay, uh słyszysz sygnał w telefonie, ale nikt nie odbiera. Czujesz się bardzo zaniepokojony tym. No. Jeszcze raz dzwonię. Rozłączym się i dzwonię jeszcze. Mhm. E, twoja żona po chwili odbiera i, i mówi cichym głosem e, wiesz co, jesteśmy w kinie teraz. Potem odzwonię. Wszystko w porządku? Tak, tak. Wszystko w porządku. A dlaczego dzwonisz? Co się dzieje? Nic, mówiłem ci, mamy tą e, sprawę do wyjaśnienia. Zresztą tą porozmawiamy. Skoro wszystko jest w porządku, to, to całuję. Okej, okay, a u ciebie, w, u, u ciebie w porządku? Tak, tak. Wszystko układa się tak jak należy. Uważaj. Mam na nadzieję, że, że okay. pani psycholog dobrą opinią nie wystawi i wrócę. Do Proszę, pracy. Żeby tylko... No. Dobra. Kocham cię uciechania. No, pa, pa. Sprawdzam jeszcze raz ten sms. -y. Te zdjęcie to na pewno od niej sprawdzam numer. Tak rzeczywiście widnieje. Kurwa myślę. Dobra zapalam papierosę dwa szybkie machy. Mhm. Gaszę na ganku i wracam do środka. Okay, na dworze rozpętała się już konkretna wichura. Więc... A, dobra więc w momencie kiedy tak stoicie i kiedy wracasz z ganku po tym szybkim machnięciu, e, to zauważę, że Franklin podchodzi do miejsca, w którym paliły się rzeczy. E, i e, Trochę jest to niepokojące, że Preston ciągle stoi z komórką i patrzy się, widzicie, że czyta jakieś stury zupełnie. Tak naprawdę jest jedynym strażnikiem do opieki nad jakimś psychicznie chorym, seryjnym mordercą. Ale no, z racji tego, że Franklin jest naprawdę zakuty konkretnie, to wyobrażenie sobie, że cokolwiek robi, coś komuś albo ucieka no, jest śmieszne po prostu, ale mimo wszystko czujecie, że no, trochę brakuje tu jakiejś choć minimalnej krzty profesjonalizmu w tym, ale nikt z was no, nie odważa się skomentować to, szczególnie, że pan Preston jest dwumetrowym osiłkiem z masą tatuaży, który wygląda dosyć zastraszająco i czujecie się, że on sam najpewniej jest bardziej niebezpieczny od samego Franklina. Więc no, nie jest to zbyt komfortowe. Natomiast sam Franklin podchodzi do miejsca, gdzie paliły się rzeczy, które podobno spalił według raportu i mówi tym swoim głosem takim takim wręcz właśnie dziecinnym, spokojnym do siebie. Nie adresując do nikogo z was, ale, ale yy, ty wyszedłeś, wracasz z ganku, wy rozmawialiście na boku, yy, kac filmuje to i wszyscy zauważysz, że on podchodzi i mówi coś do siebie. I mówi tym głosem, nic mu nie zostanie, zupełnie nic, żadnych przyjaciół, żadnych zabawek. Jeśli nic ci nie zostaje, to, to właściwie jesteś już pusty. I wtedy nic Cię nie trzyma! Zmieniasz głos i zupełnie... czujecie, się, że no... Nagle jakby w pokoju zrobiło się ciemniej. Nie wiecie tego, ale... Na pewno... Brunatna plama, w której zauważacie dwa... Czarne, dwie czarne małe dziury, które pamiętacie z raportu... Y Miejsca najpewniej przybicia gwoździ, którym był przybity ojciec rodziny, który się wykrwawił na krześle w tym miejscu, co brunatna plama, ewidentnie jest śladem po tym. Przypomina Wam, że Franklin nie do końca jest bezpieczną osobą i może nawet lepiej, że ma te wszystkie zabezpieczenia na sobie.